Proceed confidently. Przekroczyć. Przekroczyć oczekiwania. Go beyond. Exceed expectations. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli, zmniejsz prędkość. Go slow, decrease speed. Wyjść, opuścić dom. Go out, leave home. Wejść, wejść w jakieś miejsce. Go in, enter a place. Wrócić, wrócić do miejsca. Go back. Return to a place. Przejść przez. Przejść przez trudny proces. Go through. Experience a difficult process. Przejrzeć. Dokładnie przeanalizować. Go over. Review thoroughly. Iść z. Pasować lub być w zgodzie. Go with. Match or suit. Iść przeciwko, sprzeciwiać się lub stawiać opór. Go against, oppose or resist. Zbankrutować, załamać się finansowo. Go under, collapse financially. Krążyć, rozchodzić się szeroko. Go around, circulate widely. Kontynuować, realizować plan.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 Set guidelines, formulate guidelines. Ustalać zasady, ustalać zasady. Set rules, establish rules. Ustalić warunki, narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Wyznacz cele. Ustal kluczowe cele. Set objectives. Establish key objectives. Ustal plan działania. Stwórz plan działania. Set an agenda. Create an agenda. Stwórz nastrój. Ustal nastrój. Set the mood. Establish the mood. Przygotuj warunki. Set the stage. Prepare the conditions. Ustalić fundament. Set the foundation. Establish the foundation. Ustaw ograniczenie. Set a restriction. Impose a restriction. Ustaw uprawnienia. Set permissions. Define permissions. Ustalać punkty odniesienia. Set benchmarks. Establish benchmarks. Ustalić kryteria. Set criteria. Define criteria. Ustawić dokumentację. Set documentation